Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Minister Sprawiedliwości zlecił prokuraturze postępowanie w sprawie nieprzyjęcia przez prezydenta ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie będziemy składowiskiem międzynarodowych przestępców, mówi przyszły premier Węgier w sprawie Ziobry i Romanowskiego. Zadzwonili do mnie właściwi ludzie, negocjacje z Iranem są kontynuowane, powiedział prezydent USA. Wszczęcie postępowania wobec przedstawicieli Kancelarii Prezydenta polecił prokuraturze Minister Sprawiedliwości. Chodzi o osoby, które doradzały Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zaprosił do złożenia przysięgi dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Większość ekspertów zaakceptowała formę, w której sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie, jeśli prezydent zwlekał z ich zaproszeniem, podkreślił Waldemar Żurek.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 Nowe otwarcie w relacjach z Polską zapowiada przyszły premier Węgier Peter Modzior. Poza zaprzysiężeniu rządu na początku maja lider Centrum Prawicowego Ugrupowania TISA chce przyjechać do Warszawy. Stwierdził też, że znajdzie sposób, aby wydać polskim służbom polityków Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobre i Marcina Romanowskiego.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 Tymczasem prokuratura krajowa chce wyznaczenia przez sąd terminu rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają na to od 10 lutego, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Wniosek ten do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany. Wydanie ENA jest niezbędne do zatrzymania podejrzanego, a następnie do sprowadzenia go do Polski i ogłoszenia mu zarzutów popełnienia 26 przestępstw. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo, zapewnił na konferencji prasowej w Budapeszcie lider Tisy Peter Modzior. Z satysfakcją przyjąłem deklarację prezydenta Korei w sprawie stałego członkostwa Polski w grupie G20, powiedział w Seulu premier Donald Tusk. Polskie członkostwo w G20 to uzasadniona ambicja, podkreślił szef Rządu. Polska jest uczestnikiem najbliższego szczytu, została zaproszona, jesteśmy pierwszą gospodarką świata, jesteśmy państwem demokratycznym, spełniającym wszystkie standardy, więc stałe członkostwo G20 jest uzasadnioną ambicją. Dziś polska delegacja z premierem na czele rozpoczyna wizytę w Japonii. Donald Trump wyraził przekonanie, że amerykańska blokada irańskich portów zmusi Teheran do ustępstw. Prezydent USA powiedział, że trzyma, otrzymał sygnały od władz Iranu o chęci zawarty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump powiedział, że mimo fiaska negocjacji w Islamabadzie, negocjacje z Iranem są kontynuowane. Zadzwonili do nas właściwi ludzie, oni chcieliby zawrzeć porozumienie. Powiedział prezydent USA, nie precyzując, kto do niego dzwonił. Trump dodał, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej, a cieśnina Ormus musi zostać odblokowana. Nie można pozwolić temu krajowi szantażować świat lub wymuszać okup. To właśnie robią, a my na to nie pozwolimy. Trump zasugerował, że to przede wszystkim Iranowi powinno zależeć na na zawarciu porozumienia i dodał, że jeśli Teheran nie zaakceptuje amerykańskich warunków, to nie będzie żadnej umowy. Prezydent USA nie powiedział, jak przebiega amerykańska blokada irańskich portów, jednak wcześniej w mediach społecznościowych napisał, że w niedzielę przez Ormuz przepłynęły 34 statki, czyli znacznie więcej niż w ciągu poprzednich tygodni wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, jedynie w Grudziądzu dostateczna. Z OZE pochodzi prawie 30% energii w sieci krajowej, można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W lasach mamy zagrożenie pożarowe drugiego stopnia, czyli średnie na północy Mazowsza, na zachodzie Pomorskiego i punktowo w Wielkopolsce pojawia się kolor czerwony. Tam zagrożenie jest duże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek będzie raczej pochmurny, więcej słońca tylko na północnym wschodzie kraju się szykuje, a deszcz popada głównie wieczorem na Pomorzu, na Śląsku i w Małopolsce. Tak jakby powoli, powolutku robiło się coraz cieplej. Dziś wczesnym popołudniem będzie od 10 stopni na Helu przez 12 na krańcach południowo-wschodnich, od 13 do 18 na przeważającym obszarze kraju. Wtorek, 14 kwietnia, 6.05. Dzień dobry. Walk This Way, czyli Aerosmith w trójce na dobry początek. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Karolina Gonet program przygotowała. Michał Kowarski przy telefonie. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do dziewiątej. Po co zwlekać, po co czekać. A to dobre pytanie. Po co zwlekać, po co czekać? Nie, no zgadzam się, tylko o co chodzi. Czy rozliczyła pani już pit? Ha! Czy rozliczyła pani już pit? Tak, pierwszy możliwy <gry> dzień. Po co zwlekać, po co czekać? Czyli rozumiem, że nadpłata była. Oczywiście, dobrze pan rozumie. No, nie chcemy się narzucać, ale już prawie połowa kwietnia, no w zasadzie to można powiedzieć, że już połowa kwietnia, a pity czekają i tęsknią. Misja Artemis II była ustawiona, sfałszowana, nagrana w studiach filmowych, a do tego wspierana przez animację komputerową i obrazy generowane przez AI. Mógłbym tak jeszcze wymieniać dłużej. A to już Piotr Łodej i temat dzisiejszego newsa albo fake newsa. Tradycyjnie rozprawimy się z dezinformacją około 6.50. Około 8.50 będzie nowość, propozycja Michała Jędrkowiaka, a Michał proponuje, by zajrzeć do historii z dawnej prasy. Raz po raz bezwiednie spoglądały na puste, zasłane pierzynami łóżko, na którym ojciec dokonał żywota. Ale pewnego wieczoru łóżko samo je zawołało. Cykl ojeju sprzed lat wielu pojawi się na koniec porannej audycji. Zaczniemy za to od konfliktu prezydenta Stanów Zjednoczonych i papieża. To znaczy papieża by o konfliktową postawę. Nie posądzała, ale amerykańska administracja to już co innego. Jak jest konflikt, to jest konflikt. Ja się nie przejmuję, mówi wiceprezydent J.D. Vance. Zajrzymy do Stanów już za chwilę. Jest 6.11. Not gonna run Some, gotta open up, you gotta share Trójka. sous Coraz dziwniejszych kształtów przybiera konflikt... ...bo chyba tak należy to nazwać... ...konflikt na linii Biały Dom-Watykan. Internauci żartują, że zaraz się okaże, że Watykan jest... ...tuż, tuż od uzyskania broni jądrowej... ...albo pod placem Świętego Piotra odkryta zostanie ropa. To ujęcie żartobliwe do żartów nie jest już jednak... ...wielu politykom i komentatorom także z Polski... ...po grafice opublikowanej przez Donalda Trumpa... ...przedstawiającej jego samego jako Chrystusa uzdrowiciela. Łączymy się z naszym korespondentem... W Waszyngtonie Markiem Wałkuskim Dzień dobry, dobry wieczór Marku Witam serdecznie Powiedzmy jak Donald Trump tłumaczy się z tej grafiki no, tłumaczy się tak, jakby nie chciał się wytłumaczyć, tylko po prostu powiedzieć cokolwiek, żeby tylko, żeby tylko odpowiedzieć na to pytanie. Zapytany został wczoraj przy okazji spotkania z dziennikarzami przy gabinecie owalnym właśnie o tę grafikę. No i odpowiedział, że on uważał, że wygląda na tej grafice jak doktor Czerwonego Krzyża, lekarz Czerwonego Krzyża, a ponieważ Stany Zjednoczone popierają Czerwony Krzyż, no to sobie właśnie taką grafikę wstawił że tylko fake news media, czyli ci nieznośni dziennikarze wymyślili problem. No ale najwyraźniej nie tylko oni, bo ty mówiłeś o reakcjach w Polsce, mówiłeś o reakcjach na świecie. W Stanach Zjednoczonych wielu zwolenników Donalda Trumpa, także z partii republikańskiej, z tego ruchu MAGA powiedziało dosyć, no tutaj Donald Trump, panie prezydencie, pan zdecydowanie przesadził, przekroczył pan czerwoną linię. Aczkolwiek to nie pierwszy tego typu wyskok, jakbym, jakbym powiedział, Donalda Trumpa. Nie wiem, czy pamiętasz, w, w, w ubiegłym roku, jeszcze już po śmierci papieża Franciszka, Trump opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie siebie jako papieża. Zresztą nawet został zapytany o to, czy widziałby siebie na, jako papież. Powiedział, że jak najbardziej, więc no to nie jest pierwszy tego, typu, pierwszy tego typu wybryk prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale też ten, ta grafika, o której mówimy, towarzyszyła słowom Donalda Trumpa, w których krytykował papieża Leona XIV. O co w ogóle chodzi w tym konflikcie? No bo to słowo konflikt się pojawia sam J.D. Vance go użył, więc ja też powtarzam słowo konflikt. No to jest wymiana zdań, tak bym powiedział. Tak, no jest problem w relacjach administracja Trumpa, papież Leon XIV. On od początku właściwie swojego pontyfikatu pośrednio krytykował działalność Donalda Trumpa, działania Donalda Trumpa, na przykład w kwestii migracji, te głośne aresztowania ludzi na ulicach, dzieci, osób starszych i tak dalej. politykę bardzo ostrą imigracyjną amerykańskiego prezydenta, więc te napięcia już były wcześniej. Te ostatnie pojawiły się w momencie, kiedy y, może nie tyle Trump, ale Pentagon y, zaczął posługiwać się taką retoryką, y, że y, w tych wojnach, które prowadzimy, najpierw w Wenezueli, a potem w Iranie, Bóg jest po naszej stronie. Sekretarz obrony Pete Hexet y, właściwie na każdej konferencji prasowej odwołuje się do Boga, mówi o tym, że y, amerykańskie wojska działają y, de facto z namaszczeniem Bożym, wzywa Amerykanów, żeby się modlili do Boga. No i to się spotkało z krytyczną odpowiedzią zarówno amerykańskich biskupów, jak i Watykanu. W styczniu miało miejsce spotkanie w Pentagonie pomiędzy pełnomocnikiem Stolicy Apostolskiej w Waszyngtonie, a przedstawicielami Pentagonu, na którym do takiego zgrzytu doszło także. I no, to się od tamtej pory ciągnie. Sam Donald Trump też powołuje się na Boga w tej wojnie, którą prowadzi z Iranem, więc ten konflikt narastał, a ostatnio... Trumpa zdenerwowało to, że papież Leon XIV wypowiedział się przeciwko wojnie z Iranem i przeciwko posługiwaniu się imieniem Boga i, i, i, i religią do prowadzenia tej wojny, na co Trump właśnie zareagował nie tyle tym, tą grafiką, co właśnie krytyką papieża jako takiego lewaka, który jest miękki, jeśli chodzi o walkę z przestępczością, który jeżeli doszło do zagrożenia ze strony Iranu nuklearnego, no to wolałby mieć Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych i że tak naprawdę nie rozumie zagrożenia bronią nuklearną. Także no, na tym tle te napięcia i ten spór, kontrowersje, kłótnia, jakby to nazwać, obecna ma miejsce. A jak ważne są te wydarzenia w perspektywie też zbliżających się w Stanach Zjednoczonych wyborów uzupełniających, no i też popularności Donalda Trumpa, bo no, patrzymy na to z polskiej perspektywy. Polska krajem katolickim jest. Stany raczej nie w większości, więc czy dla nie nich ten konflikt z papieżem ma znaczenie? To są dziesiątki milionów katolików, bo oczywiście protestanci stanowią większość w Stanach Zjednoczonych, natomiast ja nie wiem czy... Ten wpływ ma bezpośredni związek z e, decyzjami politycznymi Amerykanów. Ja pamiętam, jak Donald Trump jeszcze w czasie pierwszej kampanii wyborczej e, prezydenckiej wdał e, się w spór z papieżem e, Franciszkiem. E, nie wiem, czy pamiętasz, papież Franciszek pojechał nawet na granicę z Meksykiem z takim przesłaniem, że e, politycy nie powinni budować murów, tylko powinni budować mosty. Co spotkało się z bardzo ostrą reakcją e, Trumpa, bo ta wizyta miała związek z tym powiedzią budowania muru przez Trumpa na granicy amerykańsko-meksykańskiej. I dosłownie kilka dni po tym sporze, który wydawał się szokujący i wszyscy krytykowali Trumpa, Trump wygrał wybory w Karolinie Północnej i to przytłaczającą większością głosów. Więc y, ja, ja nie jestem pewien, czy to będzie miało jakieś poważniejsze y, konsekwencje polityczne. Różnica jest taka, że wtedy pozycja Trumpa w ogóle była mocniejsza. Y, w tej chwili ona jest dużo słabsza za sprawą i sytuacji gospodarczej, i wojny w Iranie, i wielu innych rzeczy. W związku z tym no, dla wielu katolików może być to ta Kropla, która przeleje czary goryczy Ale tego na razie nie wiemy Ja tutaj bym ostrożny, jeśli chodzi o wyciąganie mm -hmm. Politycznych wniosków z tego Dlatego, że z drugiej strony mogą być Amerykanie Którzy powiedzą, popatrzą na to, co się dzieje I powiedzą, o ten Trump to jest jednak twardziel Nawet papieża się nie boi Nawet, <śmiech> Nawet potrafi papieżowi się nie boi. <śmiech> Odpowiedzieć Donald Trump w konflikcie z papieżem Leonem XIV, a Marek Wałkuski o tym opowiadał Marku, bardzo dziękuję I spokojnej dziękuję nocy bardzo. ci życzę A wam miłego dnia Trouble so hard. O, love, trouble so hard. Don't of that, no trouble for God. Don't about know my no trouble for God. O, trouble so hard. O, love, trouble so hard. Don't of that, my no trouble.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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 6.30. Czas na skrót w serwisu Trójki. Zaprasza na ten skrót Agnieszka Drost. Władze Pakistanu zaproponowały zorganizowanie kolejnej rundy rozmów pokojowych, podaje agencja Associated Press. Negocjacje USA i Iranu mogłyby się ponownie odbyć w Islamabadzie, ale nie wyklucza się także innej lokalizacji. Formalnie dwutygodniowe zawieszenie broni między Izraelem, USA i Iranem mija za tydzień. Donald Trump wykorzystuje chrześcijaństwo do celów politycznych, komentuje ksiądz profesor Maciej Bała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego po tym jak Trump zaatakował papieża Leona XIV i zamieścił w internecie grafikę, na której jest przedstawiony w roli Jezusa uzdrawiającego chorych. Kompletnie nie rozumie, czym jest religia chrześcijańska, mimo że sam przyznaje się do chrześcijaństwa, to jednak jest bardzo odległo od tego. Ale niestety wielu ludzi ulega mu, ale to chyba też jest problem trochę społeczeństwa amerykańskiego, który lubi czasami przeżycia, emocje, teorie spiskowe. No, w odpowiedzi na krytykę ze strony prezydenta USA papież Leon XIV zapowiedział, że będzie nadal głośno sprzeciwiać się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji. Król Holandii Wilhelm Aleksander i królowa Maksima rozpoczęli trzydniową wizytę w USA, której najbardziej kontrowersyjnym punktem jest kolacja i nocleg w Białym Domu na zaproszenie Trumpa. Krytycy wskazują, że przyjęcie zaproszenia przez parę królewską jest w obecnej sytuacji międzynarodowej, narod, politycznie i moralnie niezręczne. A więcej informacji w serwisie Trójki o siódmej. Wtorek na ogół będzie pochmurny, da, nic nie poradzę, na północnym wschodzie kraju tylko możliwe więcej słońca, popada głównie wieczorem na Pomorzu, na Śląsku i w Małopolsce, a termometry pokażą na ogół od 12 do 18 stopni, najcieplejszy będzie Dolny Śląsk. Donald Trump tłumaczy się z grafiki z nim samym w roli Chrystusa, że on myślał, że tam wygląda jak lekarz, jak doktor z Czerwonego Krzyża. Ale że to profesor Rafał Wilczur, szanowni państwo, wysoki sądzie, to nikt tutaj nie potwierdza, więc takie tłumaczenie w stylu pies zjadł mi zeszyt tutaj widzę raczej. Może państwo przypominają sobie jakieś ciekawe przykłady właśnie tego typu tłumaczeń, swoich z przeszłości albo dzieciaków z niedawna? 22 i trójek, zapraszamy do opowiadania takich historii. magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good faith. Jest 6.37. Już teraz zapraszamy Państwa na 8.13. W ogóle najlepiej to być z nami bez przerwy, ale o 8.13 do tych spraw międzynarodowych, o których mówimy od rana, dojdzie też Polska Polityka. Gościem Renaty Grochal w audycji bez uników będzie profesor Włodzimierz Wrubel sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Muszę Mi się wydawało, że wyglądam jak lekarz Czerwonego Krzyża. Tak Donald Trump tłumaczy się z grafiki, na której jest on jako Chrystus uzdrowiciel. No, złośliwi odpowiedzieliby, a jedzie mi tu czołg? Ale może akurat o czołgach lepiej Trumpowi nie mówić. A państwa tłumaczenia z Księżyca, 22 i trójek. Ostatnio mój szef zapytał się, czy już mam to ogarnięte. No nie miałam tak, tak naprawdę do końca, więc odpowiedziałam mu w ten sposób: Jestem w procesie. Proszę, dobre, uniwersalne. I w sam raz do tematu, z którym Paweł Turski ruszył na chodniki i przepytał przechodniów. Yy, no po już prawie, a w zasadzie to już połowa kwietnia. Czy rozliczyła Pani już pit? Nie, jeszcze nie. Czemu Pani tak zwleka? Jak to zwlekam? Jeszcze nie ma połowy miesiąca. Jeszcze nie. Ciężki okres pracy i mam pierwszy dzień urlopu, więc zostaję po prostu tu na wolną chwilę. Tak. Wynika to chyba z tego, że jestem taka obowiązkowa i tak lubię mieć już wszystko załatwione. Tak. Po co zwlekać? Po co czekać? Bo zależało mi na pieniądzach. Miałem duży zwrot, dlatego rozliczę. Nie, jeszcze nie, bo zakładam, że pewnie coś będę musiał dopłacić. Tak. Pierwszy możliwy dzień. Czyli rozumiem, że nadpłata była. Oczywiście, dobrze pan rozumie. To jest psychologicznie zrozumiałe. Tak, bo jest łatwo. To ile to trwa? Pięć minut. Banalnie proste, ponieważ mnie rozlicza system, więc to jest kwestia tylko zalogowania się gdzieś tam do e, obywatela. I to wszystko. Ja pan zmotywował do tego, żeby się wziąć za to dzisiaj. Przekazała pani 1,5%? Tak, przekazałam. Zrobiłam to automatycznie. W przyszłym roku zamierzam już wybrać to sama. Co roku robię to samo ponieważ jest to bliska mi osoba. Mam w rodzinie osoby potrzebujące i tam poszła. Co roku oddaję na inną fundację? W tym roku oddaję na fundację Małego Księcia w Lublinie. Pochodzę z Lublina i dlatego wybieram raczej tamte strony niż warszawskie. Co roku wpłacam na fundację jedną konkretną. To akurat jest fundacja, która jest powiązana z chórem, w którym śpiewam, więc znam ją na wylot. Czyli trochę wspiera pani samemu siebie? Można tak powiedzieć. Akurat w moim przypadku to decyzja jest o tyle prosta, że ja od wielu lat działam. Fundacji Prozwierzęcy i przeznaczam te pieniądze właśnie na zwierzaki, ale jeśli bym nie miała takiej opcji, to na pewno przeznaczałabym na jakiś inny cel, bo uważam, że po pierwsze warto pomagać, po drugie zawsze znajdą się organizacje, które procent zbierają, a dla nich to ma ogromne znaczenie. A po trzecie szkoda, żeby te pieniądze przepadły. Lepiej jest spożytkować na coś wartościowego. Urząd Skarbowy przypomina, że na stronie podatki.gov.pl rozliczanie jest zautomatyzowane, więc banalnie proste, a im wcześniej rozliczymy podatek dochodowy, tym szybciej dostaniemy zwrot ewentualnej nadpłaty, co już w maju, jak w końcu zrobi się ciepło, może się przydać. Na weekendik, na przykład. 1,5% to tutaj miły dodatek do całego procesu. Dziś 14 kwietnia, a termin rozliczenia liczania się z podatków, przypominam, upływa 30 kwietnia. for niceness, landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to pretty the past, though A bloody Mary's like an El Tabasco Remember when you used to be a rascal, oh The boy's a slag The best you ever had The best you ever had is just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 Proszę, połączmy wątki tłumaczeń z Księżyca i podatków, bo przyznam się, że akurat jeszcze nie rozliczyłem Pita 37 i skoro ostatnio żona przypominała mi o tym dwa tygodnie temu... To pewnie w tym tygodniu temat powróci przy obiedzie. Nie wypada odpowiedzieć, że przecież to zrobię, kochanie, nie musisz mi co dwa tygodnie przypominać, ale jakaś wymówka by się przydała. Yy, dlaczego jeszcze to nie jest załatwione? Pies zjadł mi pita, to, to, to już było, odpada. Więc yy, jakieś propozycje mają państwo, by wspomóc 22,7 trójek? Na łączach trójki pan Piotr z Warszawy, zdaje się. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. E, mam krótką, e, dobrą radę mhm. dla wypełniaczy pitów co roku. E, najlepiej to, proszę państwa, usiąść, wypełnić go. To potrwa jakieś 15 minut, no dla opornych pół godziny. A satysfakcja, jaka później jest z dobrze wykonanego obowiązku i ta ulga, która spada, naprawdę to jest to jest warte warte tej, tej, tej, tego poświęconego czasu. Rozumiem Panie Taka Piotrze, że chodzi rata, o... dziękujemy, rozumiem, że chodzi o ulgę podatkową. 10 minut mamy jeszcze do godziny siódmej, a to czas na Piotra Łodeja. No, magia Radia budził przed szóstą, a teraz rozprawi się z fejkami. News albo fake news. Powrót na Ziemię statku Orion miał być triumfem nauki. I jest. Jednak misja Artemis II nie tylko podbiła kosmos, lecz także fejkowe narracje i teorie spiskowe na platformach społecznościowych. Naszym gościem jest Krzysztof Kurdyła, analityk branży kosmicznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Misja Artemis II była ustawiona, sfałszowana, nagrana w studiach filmowych, a do tego wspierana przez animację komputerową i obrazy generowane przez AI. Mógłbym tak jeszcze wymieniać dłużej. Co Pan na to? No nic, jest to po prostu kolejna odsłona tych teorii, które mówią, że w misjach Apollo też nigdzie nie wylądowaliśmy, tylko zrobiono to w studiu filmowym. Nic nowego jedynie co, no to mamy nowe pokolenie i nowe technologie, które próbują, że tak powiem... W nowych mediach e, uskuteczniać tak, to, tak? Pokazujemy, że są nowe technologie, które mm -hmm. potrafią to zrobić. No, umówmy się, AI rzeczywiście tutaj daje troszeczkę pary tym wszystkim teoriom, no bo faktycznie, jeżeli ktoś korzysta, no to wie, sobie obrazek różny można wygenerować. No tak. A dlaczego mimo dostępu do danych, do transmisji, część osób wciąż nie ufa oficjalnym przekazom na temat misji Artemis? To jest ciężkie do zrozumienia, znaczy można zrozumieć to u, nazwijmy to, prowodyrów, czyli tych osób, które robią to z premedytacją, żyją z tych ludzi, publikują dziwne książki, mają dziwne portale, dziwne kanały. Zbierają w ten sposób lajki, zbierają Monetyzuje się to w jakiś sposób monetyzują. No to jest to nieuczciwe, ale można to zrozumieć jakoś. Natomiast, jeżeli chodzi o ludzi takich, którzy po prostu w to wierzą, nic z tego nie mając, no to mi jest naprawdę w dzisiejszych czasach ciężko uwierzyć, dlaczego tak się dzieje. Dziś mamy dostęp do wiedzy, takiej, jakiej nie mieliśmy nigdy. Wiedza w wielu aspektach leży wręcz na Ziemi. Mamy dostęp do całej dokumentacji, praktycznie Apollo w internet. Wystarczy po to sięgnąć. No tylko, że jakoś dla części ludzi ta niewiara, ta chęć negowania takich rzeczy jest silniejsza. No właśnie, ale jak reagować, gdy widzimy jakiegoś kosmicznego fejka, nie mamy pewności, czy dostatecznej wiedzy na ten temat? No po prostu skorzystać z źródeł godnych zaufania. Tak jak mówię, czy to będą strony NASA, czy to będą kanały popularne naukowe. Tych źródeł jest naprawdę dużo. No po prostu, jeżeli pisze anonim albo pisze konto, które widać, że no, no nie wie, o czym pisze, no to po prostu no należy to zignorować, względnie wyśmiać. No cóż innego. Przy takiej okazji każdy z popularyzatorów nauki jakiś film na ten temat publikuje i, i wystarczy to tam zweryfikować. Krzysztof kurdyła, analityk branży kosmicznej bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. A dalsza część naszego spotkania w podcastach trójki. Piotr łodej, do usłyszenia. News albo fake news. you gotta let it out if you wanna let it in. You gotta let a little bit of love it in and make it all begin. You gotta find time, pick the right time, and make a change. 'Cause you gotta find time, to pick the right time, and make a change. So when you're gonna learn that it takes all sorts? Don't you think I like to be a little sad if we had the same thoughts? Cause you're taking all the good But you leave me with a bad. And if you don't make a change Pretty soon there worry be nothing how we're back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 Kaufland jest też, w Kauflandzie. Do środy szynka wieprzowa bez kości z lady tylko 9,99 za kilogram. Skorzystaj z okazji. Szynka wieprzowa bez kości z lady tylko 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy.